Dzień dobry. Cześć. I dobry wieczór. Mówią do was trzej muszkieterowie. Z trzej muszkieterowie podcast. Trzech muszkieterów podcast? W sumie nie, og nie ogarnialiśmy tego aż tak. Trzech aczkolwiek, muszkieterów podcast. Aczkolwiek mamy dziesiąty odcinek. Jubileusz. Mm. Możemy świętować. Tak. Dziesiąty odcinek, dziesiąty miesiąc, a to oznacza zupełnie nic. Zajęło nam to dwa lata. Już dwa lata? Półtorej roku. Okej. Okay. <laughs> Zajęło hmm. nam to dwa lata w półtorej roku. <laughs> Dylatacja czasu. Hmm. No dobra, no to skoro już, to zaczynajmy. No jasne. E, no to zaczynajmy. Teraz tak. pominę, czekajcie, e, melodyjka z tego, z jeden z dziesięciu. A tak. Albo z milionerów. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dokładnie, ale od razu przechodząc do rosyjskich klimatów muzycznych i skoro to już dziesiąty odcinek, to zacznijmy od równie wielkiego dzieła, jakim jest Tetris. Czy muszę wam tłumaczyć, czym jest Tetris? Nie, grałem niedawno. Tak, opowiedz nam, czym jest Tetris? Taka mała, niezależna giereczka. Tak, otóż historia Tetrisa, drogie dzieci, jest bardzo długa i bardzo zawiła. Mhm. Dlatego przeczytałem o Tetrisie komiks. Komiks napisany przez Boxa Brauna. Przy czym zapomniałem sprawdzić, czy box tego imię, czy, czy pseudonim, mhm. wydana w Polsce przez wydawnictwo Marginesy. Bardzo ładnie opowiada historię, właśnie gry Tetris przez osoby związane z tym dziełem. Czyli oczywiście przez, zaczynając od Aleksyja Parzytnowa i Władymira Pochyłko, czyli dwóch twórców tetri Tetrisa, mm -hmm. radzieckich wtedy jeszcze uczonych, którzy po prostu trochę z nudów, trochę właśnie dla rozrywki, a trochę dla to, że zastanawiali się jak gry działają na ludzi, wykombinowali sobie takiego właśnie Tetrisa. swoją czyli... drogą, przepraszam, że ci przerwę, Box Brown urodził się jako Brian Brown, ale wydaje mi się, że teraz nazywa się po prostu Box Brown. Tak, że oficjalnie. E, tak. No, Wpisałem Box Brown i znalazłem mi kamerkę, więc chyba nie to. Wydaje mi się, że nie jest kamerką. No. No i w sumie co mogę powiedzieć. To jest bardzo fajnie streszczone, bo w sumie na 200 stron jeden ton. Mhm. Historia tej jakże znanej w świecie gry opowiada o tym właśnie, jak to były różne podejścia różnych narodów do tej gry, tak? ponieważ no, jak sobie uzmysłowimy, no to gra, która rozpoczęła się w Związku Radzieckim przeszła przez Japonię, tak? przez te wszystkie Nintendo, no tak. e przez potem Amerykę, gdzie w zasadzie e już e pierwsze firmy oficjalnie właśnie growe amerykańskie starały się też nabrać e do tego licencji. Co ogólnie jest śmieszną historią, no bo jeśli coś się zaczyna w Związku Radzieckim tak, i, i potem mhm. inne kraje chcą do tego licencję, no to za, zawsze z tego się wywinie coś ciekawego. No jasne. Także jest to historia sukcesów i porażek wielu ludzi. E, bardzo ładnie narysowana w taki ciekawy sposób. Trochę przypomina mi omawianego w którymś z poprzednich odcinków yy, Gajady. De... A, Jezu, czemu mam taką beznadziejną pań, nazwisk. nazwiska gościa no. od kronik birmańskich i, i, i jerozolimskich. Tego Francuza, nie? Tak, tak, tak. Lille. Nie wiem jak to się wymawia, ale tak. Coś na pewno jest nieme, bo to francuskie nazwisko. Mm -hmm. No tak. Tak, no to powiedzmy, że Guy Delille. E... Mm. Dosyć podobny, właśnie podobny styl, czyli takie proste postacie, bez jakiegoś wchodzenia w szczegóły, aczkolwiek każda jest rozpoznawalna na pierwszy rzut oka, tak nie ma mm -hmm. problemów. W ten. Widać kto to jest prezesem. Właśnie oglądam Do... jakieś przykładowe kadry i jest taki dość przyjemny. Bardzo monokolorowy, szczerze mówiąc. Tak, Biały, tak, żółty tak, i czarny. Dokładnie. Jest tri, trikolorowy po całości. Jeszcze teraz przerzucam sobie w, w rączkach. E... Aczkolwiek właśnie każda z postaci jest bardzo wyrazista, widać kto jest kim. Jedno co jest takie troszkę irytujące w, tej, w tym komiksie, to powiem tak, jeśli ktoś sobie robi jakieś notatki, no to, to ma prościej, ale jeśli na przykład ja to czytałem gdzieś w przerwach między zajęciami, to trochę jednak ilość postaci, które się tutaj przebijają, jest moim zdaniem zbyt duża jak na, jak na tyle stron. Troszkę jak Avengersi. Fajnie jest zrobione to, że w zasadzie każda z postaci jakby rozpoczyna nowy rozdział w, te, w tym komiksie Jest taka czarna, czarna strona powiedzmy podane nazwiska i kto to jest mhm. i Rysunki tych postaci i potem faktycznie przez kolejne strony jest pokazane jak, jak oni wpłynęli na tą grę mhm, tak patrzę sobie na Instagramie są przykładowe strony z tego komiksu chyba to jest profil B Boxa Browna więc więc nie tylko z tego komiksu A, jest, jest ma strasznie ma strasznie taki y, minimalistyczny styl rysunku taki bardzo tak. przypomina radzieckie bajki jest tu też fajne, że w tym komiksie bawi się trochę kadrami co, co, co też lubię, że to nie jest takie monotematyczne, czy jest powiedzmy gdzieś tam jakiś zrobiony wykres właśnie powiedzmy z tych z kolejnych kadrów bardzo to przypomina bardzo to przypomina jakieś tam lata 60. i nie wiem, pierwszy albo lata 40, i tam nie wiem, pierwszego Supermana. No to wy tym bardziej siedzicie, to, to, to się nie będę sprzeczał? Prawdopodobnie tak. No kaman jego rysunki wyglądają, czekaj zaraz podrzucę coś, co znalazłem, one wyglądają jak na przykład te memy z tym Batmanem bijącym po twarzy. Może trochę, znaczy twarze są takie inne i jakby trzyma takie bardzo komiksowe proporcje, ale w sumie... Hmm. No zobaczcie sami, no. Okay, no może trochę. Wiem. No... Yy, tak, yy, co, co jeszcze tak rzec mogę yy, komiks jest w ogóle właśnie teraz jeszcze chciałem sprawdzić, żeby do tego nawiązać, z którego on jest roku kurka yy, bo co mi się też podobało w tym komiksie, że on jest yy, moim zdaniem bardzo kompletny yy, historia kończy się faktycznie na jakichś ostatnich wydarzeniach nie chcę. tu, <śmiech> czy, czy opowiadanie historii Tetrisa to jest spoilowanie? chyba nie, <śmiech> trochę tak o, pierwsze, pierwsze wydanie, przepraszam, że ten, że powiem polski, 2019, yy, amerykański, 2016. Czyli świeżutkie. E, no dobra, ale jest powiedzmy powiedziane to. Yy, dobra, żeby za dużo nie spoilować, tak, ale tutaj rzuciłeś tym tekstem, jakże znanym, że nic nie zarobił na tym twórcę Tetrisa, nie? I tak przez długi czas było, aczkolwiek jest ta końcówka, która opowiada, co faktycznie się, się stało w, na ten koniec historii, nie? Jak to się wszystko rozwinęło? Jak te prawa są obecnie mniej więcej uregulowane? A wiedzieliście, że Tetris tak naprawdę nie polega na ciągłym usuwaniu linii? Tak właściwie, że zasady są dużo bardziej skomplikowane. Istnieją w ogóle. Kombat yy, znaczy, że ten... związany z Tetrisem? Tak, tak. Tak, ten, ten nowy Tetris już tak, aczkolwiek ten, Stany pierwszy... Też, ten pierwszy też miał. Znaczy... Przy czym Właśnie... w, w no. pierwszym Tetrisie był po prostu bugiem. T-spin. Mm -hmm. Tak. E... Chodzi o to, żeby jak najwięcej linii z, z każdym kolejnym klockiem, nie? Mm -hmm. żeby tak, Więc ten linii. tytułowy Tetris to jest e, cztery linie e, jednym ruchem. Zjechane. No tak. E, no ale, ale tak, bo jakby te aktualne wersje Tetrisa, są już o tyle wzbogacone, że właśnie ten T-spin jest jakby zaplanowaną rzeczą, że jest po prostu premiowany znacznie y, samym tym, że y, jakby ktoś go zrobi. Mm -hmm. No w ogóle w, wiecie na przykład czym był inspirowany Tetris, nie? Jak powstawał. Mm, nie? Jest, y, nie, w sumie to nie. <laughs> grą masz, to tak? mimo, nie wiem czy kojarzycie. Taką nie. układanką. Bento, mimo to jest takie coś, że masz ileś tam klocków, trochę jak tangram, nie? Mhm. Tylko, że one są bardziej kwadratowe i po prostu musisz ułożyć okay. jakiś kształt. Z tego. No i na przykład też na początku to, co zaimplementował w pierwszej wersji Aleksji, to były właśnie te klocki, nie? A potem mhm. doszedł do wniosku, że jak wszystkie mają cztery pola, to jest o wiele fajniej. Także tego, hmm. że te tego typu rzeczy też możecie jak najbardziej wyczytać w tym komiksie. Hmm? Że on jest dobrym wstępem. Trochę właśnie jak rozmawialiśmy przed podcastem na temat, właśnie zaraz się do tego, tak? Uzupełniania jednych źródeł drugimi, to to jest bardzo fajne uzupełnianie właśnie powiedzmy tej historii gdzieś tam z, z, czytanej w internecie z twórcy Tetrisa, czy też jakichś filmów. Ja mam przykład jednym z takich, nie wiem, wcześniejszych, większych podejść do Tetrisa to była ta biografia, nie wiem, czy mistrza Tetrisa, nie? Był mm. taki znany koleś, co tam w zasadzie był jednym z pierwszych mistrzów Tetrisa i była cała jego biografia, nie w zasadzie dlaczego się tym zainteresował, dlaczego w zasadzie poświęcił do, te, do tego życia Może nawet to za znajdę, a, a w tym czasie tym może byś przejął pałeczkę M z tą swoją adnotacją. E, chwila tutaj, tylko się dogadujemy w ofie. W sumie jak już tak ładnie zapowiedziałeś, to chyba yy, muszę zmienić. Czy... Dobra, to ty się zastanów, a ja, ten, a ja przejdę płynnie do, do tematu, który zapoczą, zapoczątkowałeś. Mianowicie, jak już jesteśmy przy książkach i historii, to całkiem niedawno skończyłem e, książkę, która nazywała się Wojny konsolowe. Jest to książka, która, której akcja dzieje się na początku lat 90. Nie wiem, czy, czy słyszeliście o niej, czy nie. E, wojny konsolowe chyba tak. tak to jest jest, tamtym, akcja przedstawia to, co się działo między Nintendo a Sega zaraz na mhm. początku lat 90. Mianowicie kiedy Nintendo miało 95% w rynku konsol w Ameryce a Sega była firmą od automatów, która kiedyś wypuściła bardzo gównianą, 8-bitową konsolę, która nie dorównywała Famicomowi mocy. Tak, tak, tak. Tak, tak i ta akcja książki zaczyna się w, w 90 roku, kiedy na stanowisko Sega of America przyjmuje Tom Kaliński. Toma Kalińskiego można kojarzyć z, z wcześniejszych lat, ponieważ był dyrektorem Mattel. I do, y, sprawił, że Be Barbie znów stała się popularna i wszystkie dziewczynki chciały go mie ją mieć. Mhm. A także sprawił, że y, najbardziej męski z męskich wojowników, czyli Himen, w ogóle powstał. Hmm. Szczegółyś powtórzył nazwisko, przepraszam? Tom Kaliński. Tom Kaliński. Kalińskę. Ok. Akcja książki jest pokazana z perspektywy Segi. Ponieważ to właśnie e, wspomniany przeze mnie dyrektor Sega of America udzielał najwięcej wywiadów i najbardziej obszernych materiałów dostarczył. Mhm. I historia opowiada właśnie to, jak Sega of America, czyli właściwie e, nikomu nieznana firma, szturmem i konsolą e, drugiej generacji, czyli e, 16-bitowym Genesis, wdarła się do domów Ameryki, wytargując w. W ciągu trzech lat prawie 60% rynku, czyli e, pokonując e, Nintendo w monopolu i właściwie miażdżąc Super e, Nintendo, Super e, Entertainment System, czyli SNES-a. E, jest to bardzo zawiła historia, bardzo przypominająca bardzo taką e, kryminalną intrygę. E, jest to historia, w której jest to historia, w której na przykład widzimy, jak powstał Sonic. Widzimy, ponieważ w sumie książka jest o tyle ciekawa, że nas, w sensie Europy, tak bardzo konsole nie dotknęły, nie? My tak naprawdę zachłysnęliśmy się dopiero pierwszym PlayStation. I to właściwie tyle, a Ameryka mimo wszystko bardzo żyła tą tą wojną elektroniczną i świetnie mhm. to pokazuje, po prostu też takie amerykańskie podejście do marketingu, wiesz, takie w sumie, wiesz, Sega nikomu z, nikim, z niczym się nie kojarzy, nie wiem, Walmart nie chce sprzedawać mhm. naszych produktów, bo ma podpisaną dystrybucję z, z Nintendo. No tak. na wyłączność i co my możemy zrobić? No, no nie wiem, no wynajmijmy y, budynek czy tam sklep naprzeciwko głównej siedziby Walmarta, y, hmm. zróbmy z niego y, firmowy sklep SEGI, w którym y, damy udostępnimy, nie wiem 30 konsol, żeby każdy mógł sobie w nie pograć za free, no tak. a do tego w mieście, w którym tam siedziba y, Walmarta się znajduje, wykupmy wszystkie billboardy na okres roku i rozreklamujmy SEGĘ. Hmm. Taki awangardowy typ Tak, że właśnie, że pomysły Toma Kalińskiego i jego ekipy były takie bardzo ryzykowne mhm. ale też pozwalające na to, żeby to się udało, nie? No. no i warto przy czytaniu tej książki też, to jest to, o czym wspomniał też Kamil i o czym ja wspominałem przed nagrywaniem że warto też e, posilić się wszelkimi retrogamerami, którzy bardzo e, często, gęsto produkują filmiki dotyczące e, pierwszych e, dwóch generacji konsol, a nawet mm -hmm. pierwszych trzech, czyli e, Nesa i e, Boże, to się chyba nazywało Master System. E, nas chyba z Sega Mega Drive, się to nazywa. E, nie, Meg Mega Drive to jest Genesis to jest właśnie ta druga, to jest 16-bitowa. SEGA Master System. Master System Tam, był, System. był 8-bitowym systemem i on konkurował z NES-em i poległ. A. Potem pojawiła się SEGA y, Mega Drive czy też SEGA Genesis, Genesis tak. która była 16-bitowym systemem, który pokonał NES-a i pokonał SNES-a. Tak, bo to było kwestia tego, że tak jakby chyba Nintendo za bardzo nie rozwijało nie, nie rozwijało się, dawało, cały czas używało tej swojej 8-bitowej konsoli, a nagle Sega wrzuciła gry, które wyglądają niesamowicie, bo są w 16-bitach po prostu. Mm -hmm. Znaczy tam było to też to, że e, Nintendo chciało, miało czas i nie miało rywala, więc mogło dopracowywać sobie 16-bitową konsolę do, e, wiesz, do granic możliwości, biorąc pod uwagę, że e, SNES był dużo bardziej zaawansowany technologicznie, od SEGI Genesis mhm. i fakt, że wyszedł dwa lata później nic nie zmieniło, bo, bo wiesz, po prostu był lepszym systemem z lepszymi no wbh i z dużo bardziej dopracowanymi grami, mhm. ale SEGA miała właśnie bardzo dobry marketing, bardzo agresywny marketing i na przykład y, większość y, większość y, Reklam SEGI opierała się na tym, że zestawiono Super Mario Bros. 2, 3, 4. Mhm. Kolejną interesję Super Mario Bros. z Sonikiem, który jest, jak dobrze wiemy, grom dosyć szybko? nie? Mhm, no jasne. A ponieważ wtedy też nie było unormowanych, marketingowych, e, e, w sensie jakichś praw, czyli tego, co można, co nie można, można było w swoim spocie przedstawić na przykład w złym świetle Nintendo, i Nintendo nic nie mogło z tym zrobić, nie, nie, no nie mogło się tam. bronić, że tam jest, yy, że firma jest po prostu poszkodowana, ma straty wizerunkowe. Nie? No tak. Do tego wiesz, cała akcja marketingowa, którą właściwie Tom Kaliński stworzył, czyli to, że gry mają swoje premiery w danym dniu. Mhm. Albo, że... A, przykład, to słyszałem w ogóle, że jakby yy, tym, Sonic był precedensem do tak. Wydawanie gier we wtorek. To też. I był no. też precedensem do tego, żeby w ogóle wydawać gry w konkretnym dniu. Wcześniej po prostu gry pojawiały się. Tak, tak. Czasem tu, czasem tu. Nie było jak gdyby takich ściśle ustalonych premier. No. A Sega to zapoczątkowała. Tak samo zapoczątkowała całe kampanie marketingowe wokół gier. Mm -hmm. Tom Kaliński ponieważ wydał nieocenzurowaną wersję Mortal Kombat na na Segę. Czego Nintendo się nie zgodziło i w wersji na SNES-a krew jest potem. Mhm. To, y, to po prostu SEGA musiała też się zmierzyć z pierwszym ratingiem gier, nie? Musiała opracować system, który po prostu poka pokaże jaki jest przedział wiekowy dla, dla gier na, na bazie tego, który był dostępny w filmach. Mhm. Mhm, Czyli tam 3, 3 rating, 13 plus rating, R rating i tak dalej. To jest bardzo, w ogóle bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat i, i czytając tą książkę i dopełniając ją o filmiki w necie, można naprawdę poznać też drugą stronę całej, całej bitwy, bo tak jak mówiłem, książka jest bardzo stronnicza i pokazuje Sega w dobrym świetle, a Nintendo jako tych złych. No tak. Ale jak się, mówię, do, dopełni to filmikami, to bardzo fajny obraz powstaje tego, jak to wyglądało. Co, co, wiesz, co zadziałało, co nie zadziałało, jaką rolę odegrało od lat 90. Sony przy produkcji PlayStation. No tak. To ja mam dwa pytanka Pierwsze, w jakim mniej więcej że tak powiem okres pokrywa ta książka że tę walkę do samego od, końca czy... Od roku 90 do roku 94 czyli do wypuszczenia trzeciej generacji konsol aha, aha. I, tak. i, i jak, one, jak jest podzielona jeszcze ta książka to jest po prostu czasowo czy, czy są jakieś konkretne aspekty w danych rozdziałach? czy, czy... E, no, no, jest... pfu, no Idzie chronologicznie aczkolwiek masz po prostu skupione na kolejnych etapach jak gdyby rozwoju SEGI nie? Że osobnym y, rozdziałem, czy tam osobną częścią książki jest to, jak powstawał Sonic, aczkolwiek, że ponieważ wtedy cała firma była skupiona na postawaniu Sonika, no to ładnie to się pokrywało. Nie masz skoków czasowych, nie? Okej, okay, okej. Okay. No to Czyli jest w punktach, ale chronologicznie. No tak jest. Mhm. Czyli jakby mm, ogólnie polecasz książkę, że jest ciekawa Tak, i... mimo że y, na samym początku czytając wstęp, który został napisany przez Sepharodżena, y, mm -hmm. tego znanego aktora, kom, y, aktora i komika, po prostu jakby mm. chciało mi się to czytać dalej, aczkolwiek sama książka się obroniła bardzo dobrze. Czemu akurat Sephrogen miałby pisać wstęp do tej książki? Nie wiem, Co bo jest został. Jakiś powód konkretny? Nie, po prostu we wstępie jest napisane, że Seth Rodgers zawsze lubił konsolę, więc. Więc A, napisał. No, wstęp. tak. To skoro już lubi. To niech napisze, nie? Nie, no, jasno. No. Tak więc przede wszystkim Zada dla mnie. wam. Napiszę. Do... Dobra, daję. Ja najbardziej doceniłem tę tak. książkę do tego, że można było zobaczyć, jak wyglądał tak naprawdę, jak wyglądała Ameryka w tamtym czasie, nie? Bo też lata 90. nam się kojarzą z Pegasusem, z, z Walkmanem i to bardziej koniec lat 90. niż początek. A się okazuje, że wiesz, całą generację wyżej konsol w ogóle, akcje, które pozwalają też na przykład Aha. są opisane magazyny Nintendo, które były całkowicie autonomiczne w 1992 roku nie miały ani jednego pracownika. Wszystko było zmechanizowane i zautomatyzowane to po prostu rozsadza mózg. Nie? Taki no. timestamp. Tak więc polecam książkę Wojny Konsolowej. Okej, okay. czyli do obczajenia. Zapisujemy. Tak jest, a, a skoro jest, jest, jesteśmy już przy gierkach ja chciałbym wam powiedzieć o Destiny 2, ponieważ e, od niedawna jest za darmo na Steamie Destiny 2, wcześniej było rozdawane za darmo na Battlenecie i w międzyczasie Bungie, czyli firma, która robi Destiny, wcześniej robiła Halo, e, przeniosło się, jakby rozwiązało po prostu chyba umowę po prostu z Blizzardem, z też Activision i no po prostu przenieśli swoją gierkę na Steama. I jest teraz już jakby zupełnie w modelu free to play, nie tylko y, dostępny raz za darmo i potem trzeba już kupić. A ja to um, dostępne było w modelu free to play jeszcze przy Blizzardzie, nie? Tak. Wydaje mi się, że tam było tak, że przez jakiś tam okres czasu można było je sobie przypisać do konta, ale jakbyś chciał po tym okresie czasu zagrać, to musiałbyś ją kupić. Ale nie być będę się spierał, bo nie, nie jestem pewien. Być może. Ja wiem, że odpaliłem tą grę, pograłem 5 minut i ją wyłączyłem. Destiny 2 to jest bardzo dziwna gra. W sensie, tak jakby od strony takiej technicznej, no to jest FPS, do tego jakby looter shooter, czyli taka gra, która celuje w to, żeby, często, żeby wraz z rozwojem postaci i przechodzeniem kolejnych mapek zbierać nowe bronie, które się od siebie różnią, są takie trochę generowane losowo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta, jakby ta konkretnie gra jest o tyle dziwna, że pomimo, że jest FPS-em i faktycznie ma ten aspekt, że dostaje się losową broń, to jest bardzo, bardzo jak gra MMORPG, w sensie tak. Mamy chyba z 5 różnych kawałków pancerza, który możemy mieć na sobie. Mam, każda, każda broń, znaczy broni mamy trzy co nie jest zbyt dużo w dodatku tylko po jednej z każdej kategorii jest tam jakaś broń podstawowa broń tam nie wiem specjalna i broń e, taka e, wyrzutnia rakiet slash granatnik slash broń tego typu po prostu, czyli taka mocniejsza, która ma bardzo ograniczoną amunicję um, strzela się w miarę nieźle ale jakby sama konstrukcja tej gry jest bardzo zastanawiająca, ponieważ ona wydaje się mieć fabułę, jest osadzona w świecie, który jest typowo sci-fi, ale ma w sobie wtrynione takie kawałki, jakby to było takie harde, klasyczne RPG z elfami, magami i tak dalej, i tak dalej. Co jest bardzo konfundujące, kiedy macie gościa, który, nie wiem, jest ma snajperkę i jest okuty jest okutym w zbroję robotem i mówią, że to jest warlock albo coś takiego i to jest bar bardzo dziwne e, sama gra ma bardzo słaby tutorial, e, po tutorialu e, gra uczy no dobra, tym się strzela, tym się skacze tutaj masz jedną umiejętność tutaj masz drugą e, co ciekawe, gra w ogóle nie mówi, że masz trzecią umiejętność Znajd znalazłem to dopiero pogrzebani w ustawieniach i tak jakby przepraszam, że to jest takie chaotyczne, ale ta gra jest bardzo chaotyczna w tym, co ona próbuje zrobić, bo raz, że niby bronie, tak, bronie, które są z tej samej kategorii, czyli na przykład dwa rewolwery prawie niczym się od siebie nie różnią. Za wyjątkiem jakiegoś tam, wiadomo, wielkości magazynka czy czegoś, jeśli macie dwa rewolwery, to strzela się z nich niemalże identycznie. Podobnie jest zresztą z innymi rodzajami broni, of course. Ten podział na te bronie tam podstawowe, energetyczne i te specjalne, mocne wydaje się bardzo sztuczny. Okej, okay, tak. ale... Powiedz, no. czy to się różni od innych loot takich jak Warframe czy nowe Borderlands'y? Okej, okay. no to tak, w Borderlands'ach dostajesz dużo większą, do, dużo większy wybór tej broni, którą dostajesz tak jakby eksplorując, no nie? Masz też dość jasno określoną misję, czy, czyli jakby historia jest bardzo jasno określona. Okej, okay, zrobisz tego quest'a yy, tak, z głównego wątku? Okej, okay, odblokuje ci się następny. Okej, okay, zrobisz tego questa, dostaniesz coś takiego w nagrodę. Tutaj tego tak jakby nie ma. Przechodzisz tutorial, wyrzucać się na jakiś taki hub, gdzie jest dużo różnych graczy w ogóle, bo to jest ta gra, która jest jakby, jak się mówi, game as a service. To nie jest gra, którą masz odpaloną tylko lokalnie u siebie, tylko gra, która jest podłączona do serwera i z serwera łączysz się na mapy i tak dalej, i tak dalej nie wiesz, co masz w niej robić tak naprawdę, w sensie nie ma jakiegoś tam wyznacznika, okej, okay, jesteś nowy, tutaj masz misję pierwszą, jak ją skończysz, to rób drugą i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pochodzić, porozmawiać z npc NPC-ami. w sumie nie wiesz, co się dzieje, możesz pójść na jakiś rajd, nie wiesz jeszcze, na czym polegają w ogóle te rajdy, tam, e, możesz pójść na taką misję strike, e, jest to jakby... Mam wrażenie, że ta gra bardzo, bardzo, bardzo mało tłumaczy ogólnie o co w niej chodzi. St strzelanie, jak wspominałem, jeśli masz ten sam typ broni, to dwie bronie, które nawet różnią się między sobą statystykami i czymś tam, to jakby w ogóle nie różnią się przy strzelaniu. To jest po prostu, to jest rewolwer, to jest karabin, to jest snajperka, a to jest łuk, ponieważ z jakiegoś powodu są tam też łuki. Mhm. Mm um... Co by powiedzieć więcej? Aha, um, Gra powiedziała mi, że mam dwie umiejętności, podczas gdy miałem trzy i nie wiedziałem o tym. E, gra nie tłumaczy też, że ej, wiesz co, w sumie możesz sobie zmienić tą umiejętność na inną, bo masz trzy dostępne. Hmm, dzięki, gro. Bardzo fajnie byłoby to wiedzieć wcześniej, kiedy ten... Kiedy nie wpadłem na to przypadkiem grzebiąc w ustawieniach, tylko żebym wiedział coś takiego, nie? albo to, że w broni można zmieniać im części, ponieważ na przykład nie wiem, snajperka ma dostępne trzy różne modele e, tych um, jak to się mówi? E, scope, jak się mówi po polsku. luneta Tak, ma trzy różne modele lunet dostępne i może się przełączyć i be, możesz dopasować sobie broń, żeby jakby do siebie po prostu. E, Sama konstrukcja fabularna jest przedziwna Spotkamy jakieś postacie, o których nie wiemy nic ale musimy je ratować, slash pomóc im, slash, pokonać je nie wiadomo o co chodzi, cały czas w jest... samą grę gra się w sensie tak od strony czysto mechanicznej yy, przyjemnie w sensie tak, umiejętności są fajne, wybuchy są niezłe to jak wygląda mapa jest bardzo ładne, ponieważ mapy mają takie bardzo jednocześnie organiczne, e, organicznie wyglądają, ale są też bardzo zróżnicowane, także nie wiem, jeśli masz mapę, gdzie są kamienie e, zrobione, takie jakby kryształy, to wyglądają naprawdę dobrze i wyglądają zdecydowanie inaczej niż jakaś inna planeta, gdzie to wygląda, gdzie nie wiem, jest piasek i palmy z czerwonymi liściami, nie? To jest takie bardzo, bardzo charakterystyczne są te miejscówki. Nie zmienia to faktu, że ciężko się gra w tę grę, bo nic nie jest wyjaśnione. Jakby rozumie, rozumiałbym jeszcze, gdyby sama historia była taka enigmatyczna, ale w tej grze wszystko jest enigmatyczne. E, ta gra ma dwa rodzaje minusów. Jest e, jedne menu, które są, nie wiem, masz tam ekwipunek, misje, gdzie, w misji, e, gdzie konkretne misje są przedmiotami w ekwipunku z jakiegoś powodu, gdzie jest mapa, ale masz jeszcze drug, drug, drugie menu, które otwiera się innym guzikiem. Jedno otwiera się chyba F1, a drugie otwiera się tabem i w tym menu masz widok na cel misji i jakieś tam ustawienia dodatkowe. I jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe, dlaczego są dwa rodzaje menusów, czym one się różnią, o co chodzi. Nikt mi nie powiedział, że są w ogóle takie dwa rodzaje menusów, tutorial jest taki zupełnie enigmatyczny? No ale z drugiej strony też niektóre tutoriale są taką patologiczną, że aż nie chce się ich robić. Większość e, jasne, ale tutorial... Jest bardzo... no. Chodzi mi o to, że większość współczesnych gier na przykład bardzo naciska na to, żeby... żeby gry jednak nie uczyły wszystkiego od razu. Hmm. Tak, ale tutaj gra nie powiedziała mi, tak jak mówiłem o tej trzeciej umiejętności, gra mi nie powiedziała o tym, że mam trzecią umiejętność i że mogę jej używać, co byłoby po prostu, wiesz, przydatne i mam ją odblokowaną od początku, nie jest jakaś niesamowicie game breaking, czy trudna do ogarnięcia, tylko po prostu chciałbym wiedzieć, że ją mam w ogóle. Mm -hmm. A gra mi tego nie powiedziała. Yy, ogólnie gra sprawia wrażenie takiego bardzo skomplikowanego MMO, trochę bym ją porównał, może ja grałem w niedużo MMO, ale na przykład grałem w Guild Wars 2 i one miały dość podobny problem, że mało tłumaczyły i trzeba się było bardzo dużo domyślać do tego, jak systemy działają, no to tutaj to jest podniesione do kwadratu po prostu, zupełnie niezrozumiałe jest to, czemu jedna rzecz tak, a inna nie, czemu można śledzić tylko trzy jakieś tam wyzwania naraz co to jest strike i czym się różni od rajdu i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu takie bardzo super zakomplikowane MMO z tutorialem uciętym w połowie. Okay. I ogólnie polecam, żeby sobie obczaić grę, bo może ja jestem po prostu upośledzony i nie jestem w stanie zrozumieć takich rzeczy od początku, ale mam wrażenie, że ta gra jest super enigmatyczna i z samego tego powodu, że jest po prostu tak dziwnie zaprojektowana, to nie jestem w stanie jej polecić. Jest ciekawa, ma ładną grafikę, ale poza tym jest dziwna. Więc e, tak, myślę, że Destiny 2 to po prostu dziwna gra i może warto ją zobaczyć, tym bardziej, że jest za darmo? Ale to nie jest tak, że jakoś szczególnie polecam. Kamil? No mnie nie przekonał. <głos> tak jak mówię, ja, ja pograłem w nią 5 minut, więc ja też nie jestem przekonany do niej. No jasne. Znaczy nie jestem fanem tego typu gier, tak że... mhm. A jak no. mówisz, że jeszcze z problemem, to tym bardziej. Troszeczkę Cię przerywa, mam wrażenie. No dobra. Oh fuck, oh fuck. To szkoda, bo teraz powinienem mówić. Przerywa mnie? Tak trochę no, Cię no, rybie. Hmm kurcie. Problem. O, jest, jest, jest, jest lepiej. Jest, tak, jest lepiej, lepiej mam dobra, wrażenie. Okay. No. Mam tering z komórki. Jedyne co zrobiłem to ściągnąłem z nim teraz ten, Hmm. Dobra, e, okej, okay, no to przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Mm -hmm. Mój kolejny temat jest równie klasyczny, jak i mój pierwszy temat. I trochę złożony, bo chciałem powiedzieć o paru różnych rzeczach. Otóż, słyszeliście o takich kieszonkowych potworach zapewne kiedyś? Nie. Jako tak, dzieciak? monster in my pocket, taka stara gra tak. na Taki Tamago Takie tak potwory. Nie czy takie potwory, które się trzymało w, w kieszeni i karmiło, a jak nie to tak zdychało zjadał, Zjadało duszę, nie? I, i główna sprzątało O tak Chciałbym mieć takiego, co by... Dobra, nieważne No to, to są oczywiście super digimony, oprócz tak, tego te, te mniej znane pokemony No i w związku z pokemonami, jak też pewnie wszyscy wiecie, powstało wiele gier, wiele komiksów, wiele, różnorakich pozycji. No i ja chciałem o paru z nich opowiedzieć. Mm. Najpierw no, znowu wkręciłem się w Pokemony przez Pokémon Go. A właśnie. W sumie Jej. Z... Sam nie wiem, czemu Pokemon to zainstalowałem Go. znowu, no. <słuch> Jakoś tak chciałem zobaczyć, co się tam zmieniło, bo z tego, co przynajmniej mówi mi samo konto, to, to... poprzednio zainstalowałem to ponad dwa lata temu. Mm -hmm. No i takie było to Miałkie dla mnie, w sumie nic tam się nie robiło, patrzyło się na te pokemony. Zbierało jeszcze wszystko było takie, nie, wtedy moim zdaniem niezbalansowane, czyli cały czas czuć brakowało. Tak. No A da. teraz kurde, da się w to nawet grać. Tak, no, e... ogólnie zmieniło się dość dużo od, tego, od pierwszej premiery. Od razu muszę zrobić taki disclaimer, że ja jestem osobą, która czuje się takim typem jak by to nazwać, kolekcjonera w sensie jak mm -hmm. gram w jakąś grę, to lubię mieć na przykład, no, czy to jakieś trofki zaliczone czy, czy jakieś znajdźki mm -hmm. tego typu rzeczy na przykład z moim wielkim zasadzie tutaj Nemesis, jeśli chodzi o gry z Pokémonami, było to, że fajnie, jak była jeszcze pierwsza generacja, to to wszystko było cacy, ale jak już weszły drugie to już z tym złapie wszystkie stał się cholerny problem mm -hmm. i tutaj na przykład Pokémon Go tak, pozwala na złapanie praktycznie wszystkich Pokémonów. Co mi się bardzo podoba, tak, no, zakładam, że nie uda mi się, ale próbować zawsze można. Nie? E, parę Pokemonów jest e, tak jakby zajętych dla konkretnego regionu, na przykład tylko w Europie da się złapać Mr. Majma. Tak, aczkolwiek można się z kimś umówić i tak, strajdować to. Można strejdować. to nie jest tak, że jest zupełnie niedostępny, tylko mówię, że tak jest. Wiesz, bo, bo nawet szanowałem to powiedzmy tam w tych poprzednich grach, jeszcze właśnie tych pierwszych generacjach na jeszcze GBA mm -hmm. czy coś, że były te dwie wersje w, nie, w jednej były te pokémony, w drugiej były te, nie? Mhm. Mm aczkolwiek bardzo mnie denerwowało to, jak się pojawiało, że ten powiedzmy Pokémon jest kompletnie niedostępny w tej, w tej generacji gier, nie? A no. To było takie... No bo ja właśnie po ty... to, żebyś albo kupił dwie gry, albo żebyś znalazł kogoś kto kupił tą drugą grę Tak, tak Cała idea wymian polegała na tym, była wzorowana na wymianie kart, tudzież wymianie robaków, bo twórca Pokémonów zbierał robaki no tak, ale i to było też spoko, nie? Moim zdaniem właśnie, że powiedzmy były te dwie wersje gry i jeśli był ten trade między nimi, to luz, nie? Ale mówię, mm -hmm. były takie po prostu generacji gier, w których nie było konkretnych Pokemonów, nie? Im dalej w las, tym powiedzmy coraz mniej Pokemonów z pierwszej generacji się pojawiało. No, no. wiadomo, no bo też chodziło pewnie o pojemność Romów, tak, i, i, i mm -hmm. konieczność zaprojektowania tych wszystkich pok pokazów. Swoją tak. drogą, a propos pojemności um, kartridży z grami, to prawdopodobnie to jest powodem, dla którego w najnowszych Pokémonach, które jeszcze nie wyszły oczywiście, nie będzie można złapać wszystkich potworów dostępnych wcześniej w grach. No Ponieważ właśnie. po prostu wielkość modeli i ilość Pokémonów jest tak duża, że no one po prostu nie zmieściły im się do gry. No i to, i to mnie przyprawia taki smuteczek. Ja mówię w tym moim pierwszym temacie przepraszam, że jakoś jesteśmy no. przy nowych e, no. nowych Pokemon'ach czyli Shield and Sword wiedzieliście, że e, Ponyta ma swoją własną galariańską formę e, muszę zobaczyć już wam wrzucam, ja. bo wygląda wręcz cuteaśnie jest kucykiem Pony e, odnośnie tego mi się bardzo podobało ze Sword and Shield jak wygląda nowy Farfetch'd Eee, jest, to to nie jest nowy Farfetch'd, to jest jego ewolucja. Eee, no mo możliwe, w każdym razie Farfetch'd. Hmm. E, mów A. dalej o poksach. I to jest jaka wersja? Alolańska? Nie. Eee, galerianska. Galerianska, aha. Powiem tak, to też mi się w pewien sposób podoba, nie? że są to właśnie przy podejściu nawet do tych starych Pokémonów, nie? Mhm. Mm A, A super nowy Farfetch'd. No, Genialny. właśnie Surferged się nazywa. Surferged. No. Ja Protection Dobra, bo teraz mnie zasypuje tymi... Ty... Co to, jest? to jest? Nie, to jest nowy Wizing, który też ma swoją własną galeriańską formę. <grym> tak. Zróbcie go maską katowic, proszę. <grym> Wspaniały. No e... no i tak kończę to temat samych Pokémon Pokemon Go, bo jeszcze mam tutaj poboczne mhm. tematy. E bardzo fajny. Podoba mi się, że nawet teraz jak, z, nie wiem od kiedy właśnie jest jeszcze to połączenie z jakimiś statycznymi tutaj aplikacjami mierzącymi kroki i tak dalej czy dystanse, że, że te, że tak powiem Pokemon, pokemonowe jaja tak się gdzieś tam wychowują, mhm. nawet tak nie, jak nie musi mieć włączonych włączonej samej gry. Tak, a to jest bardzo dobry dodatek. Tak, tak... ona jest tak bateriochłonna ta gra, że mhm. to jest to jest znaczy, tak minus. będąc całkiem szczery, ja nigdy nie rozumiałem idei Pokémon Go, bo dla mnie Pokémony to było po prostu coś, co się grało, żeby zabić czas, na przykład czekając na, na kogoś, albo czekając, jadąc gdzieś, albo cokolwiek. Wiesz co, ja zabijam ten czas w taki sposób, że po prostu lubię gdzieś połaźć na spacery, a przy okazji, jak nie mam pęcia gdzie, to mówię, a to się płaży od Pokestopa do Pokestopa, nie? Jak już wszystko w okolicy widziałem, a nie mam jakiegoś czasu, żeby pójść dalej w... Nie? po prostu jakieś okienko między wykładami czy coś takiego to, to poza tak tym jest, Kaman, łapanie Pokemonów to nigdy nie była najważniejsza nie. część gry jak nie, dla mnie tak najważniejszą częścią Pokemonów zawsze było walczenie o znaki, a potem pobicie ligi ja, ja jestem człowiekiem, który woli Heroes swoim wymasterowanym no starterem na levelu setnym nie, właśnie mnie to zawsze triggerowało, że tak mówię, no tyle pokémonów, a ja się cały czas tym tym jednokszanie. Nie, nie, nie. Ja lubię mieć wszystkie, porządne i tak. Ko tak jak mówiłem, lubię zbierać jak najwięcej. I dlatego też wracając do tych gierek starszych, nie? Kurczę, mhm. też podoba mi się to, że powiedzmy w nich była lepiej rozwinięta ta walka, że, że można było sobie też powalczyć. E, aczkolwiek też te ograniczenia właśnie związane z ilością pokémonów. I tutaj... Powiem tak, może to moja ułomność, może ten, ale dopiero ostatnio dowiedziałem się o idei Rąchaków. Czy, czy wam to coś mówi? Tak, tak. Tak. No dobrze. Tak, no to ale dobrać. nie możemy o tym mówić na głos, ponieważ to jest łamanie prawa i piractwo, które potępiamy wszyscy. Ojeju, i wszyscy sponsorzy się ode mnie odwrócą. Mm. Nie będę miał już sensu nagrywać tego podcastu. Tak. Jak ktoś jest zainteresowany, to virtual, czego oczywiście nie, nie mogę powiedzieć, ale słyszałem od kolegi, który się designuje, że Virtual Boy Advance jest bardzo dobrym emulatorem Game Boya Jest, jak najbardziej jest e, Tak, ja tak mówiłem z tak kolega No i, i, i okazuje się, że w obecne rom -hacki, których oczywiście nie powinno być i to jest naganne Zawierają mm -hmm. bardzo fajne rzeczy, takie jak rozwi rozwój listy Pokemonów, tak? Mm -hmm. Na przykład jest taki, jakby był zgodny z prawem, to byłby taki ROM jak Pokémon Light Platinum, który pewnie mm -hmm. bym się wtedy zagrywał, e który zawiera praktycznie, jeśli dobrze wyczytałem, bo może teraz się okaże, że, że, że kogoś oszukam, zawiera wszystkie Pokémony pierwszych czterech generacji. Hmm. Jest zrobiony na wersji, byłby zrobiony w wersji Pokemon Ruby. O, oh, okej. Okay. Czyli ma dodaną czwartą generację, co? No. Tak, okay. ja pamiętam. To... Ja pamiętam, jeden z haków był taki, który zastępował wszystkie Pokemony dziewczynkami w przebraniach Pokemonów. Tak, i to były chyba Pokémon FireRed? Red? Moemony się nazywał? Tak. No, tak. dodatkowo do, jakby taki ROM powstał to, to byłoby w nim ciekawa implementacja w, znanych też postaci z wszystkich serii mm -hmm. także można byłoby się mm -hmm. na Asha, który gdzieś tam walczy z tutaj to nie nazywało się t, ten zespół Red tylko zespół Rocket nie, w, te, w tej wersji jest Team Steam Team Steam mm -hmm. o, tak. Ta, także to jeszcze bardziej by było nielegalne przecież to byłoby... A, ty, z, z kojarzę, dobra, światłem. kojarzę tego haka, kojarzę tego haka. Eee, no. On ci pozwala złapać wszystkie pokemony naraz, nie? Tak. Na pewno wszystkie legendy i wydaje mi się, że wszystkie pokemony z, no, czy... z tych pierwszych rejonów. Pamiętam ten, pamiętam jeszcze takiego haka. Chyba najbardziej znanym hakiem do pokemonów, czy tam trybem gry nieoficjalnym hmm? jest Nuzlocke, nie? A, no tak. Jak ktoś nie wie, to tłumaczę. Kamil, jeżeli nie wiesz, to tłumaczę. Tryb gry Nozloka jest taki, że yy, możesz złapać tylko jednego Pokemona w lokacji. Aha. I jeżeli jakiś Pokemon ci umrze w walce, to umiera. W sensie musisz go odesłać do boksu. I boks jest cmentarzyskiem. I nie możesz mieć więcej niż sześć Pokemonów żywych. Ja nie chcę takich. Nie, nie, nie, nie I nie powiem czynictwa. ci więcej, żeby jeszcze, żeby jeszcze bardziej nadać emocjonalną wartość e, każdego Pokemona, musisz go nazwać. Tak. A to akurat robię. Nie wiem, w sensie. Czy my... Tak, ale w momencie, w którym to jest jakiś randomowy Pidgey, to ciebie to nie boli. A jeżeli to jest Pidj' nazwany Krzysiu, to kiedy umiera i wiesz, że musisz się go pozbyć. To jest no. bolesne. To jest, Jedynym no. wyjątkiem do złapania drugiego pokemona w lokacji jest to, że ten Pokémon jest typem, yy, znaczy typem jest shiny, nie? czyli jest tym ultra rare pokemonem występującym raz chyba na 3000 yy, znalezionych w danej lokacji No, no także idea Hacków też wydaje mi się ciekawe. <grym> i warta znaczy, przestudiowania prze akurat lokę e nie wymaga żadnego romhaka, bo możesz sam wprowadzić te zasady sobie, nie? no tak, tak, narzucasz sobie po prostu ten tryb tak. aczkolwiek jak, jak, jak się ograć i podstawowa wersja, to polecam, bo jest to miła odmiana i, i, i trochę zmienia, nie? No znaczy, ja gry. Tak. Tak, tak jak mówiłeś, jakby, jakby Tako, takiego emulatorka sobie zainstalować na Androidzie, no to, to pewnie bym grał i właśnie bym powiedział, że to jest bardzo fajne do gdzieś e, autobusu czy coś, no bo zacząłem w tym sezonie, że, tak, e, że znowu wrócę do poke e, z Pokemonami Go, aczkolwiek one też mają to irytujące, że długo się włączają, zanim się tam wszystko skalibruje i ten, mm -hmm. a tu w zasadzie wchodzę, savey mogę sobie robić w każdym miejscu, jak mógłbym serowić w każdym miejscu, jak to w emulatorze, czyli praktycznie w środku walki. Znaczy emulatory nie są nielegalne, tylko e, romy są nielegalne i romhacki. No tak, a to nie jest też wtedy związane tam z architekturą tą ten że czemu, że się... Nie, bo to zależy od emulatora, wiadomo, ale jeśli emulator nie używa żadnych plików, e, których używała konsola, tak jakby, które są jakby objęte copyrightem i whatnot, to jakby emulator nie, nie jest, jakby nie łamie prawa w żaden sposób. Dopiero kiedy musisz na przykład wygrać system z konsoli do emulatora, żeby ona działała, to A... wtedy to była mało prawo. Jak w przypadku PS2, tak? Tak, na przykład. No dobra. I od razu przechodzę do ostatniego, już mam nadzieję, najkrótszego tematu, no to jak już się wkręciłem aż tak w Pokemonu, a uh -huh. że ma, mam trochę rzeczy do roboty i nie zawsze mogę być z nasem w komórce uh -huh. to jeszcze pomyślałem, a dam szansę i odpaliłem sobie pokedziołki na YouTubie uh -huh. czyli tworzone przez już wcześniej wspomnianego Archona serię co poniedziałkowych gier wydane, w daną grę z, z, z pokémonami w roli głównej Mhm. Wcześniej wydawało mi się, że to będzie takie nudne po prostu przechodzenie gry, jak to nieraz yy, Archon robi, jeśli, te, jeśli chodzi o tego te wyzwania. A tu mhm. się okazuje, że trochę inaczej, bo to jest y, przynajmniej w tych y, nowych odcinkach. Ja zacząłem od serii Sun and Moon. Mhm. E Czyli ostatniej wydanej. Yy, ostatnie wydana to są Eevee i Pikachu. Tak, tak. Ale one nie są Pokémonami łapanymi w sensie. One bardziej, mocniej korzystają z. Y co się tam nie zdobywasz odznak, tam tylko łapiesz Pokemony. E, no tak, ale... Tak, tam jest to, no to że doświadczenie masz być. z łańcuchowania tych Pokemonów, że im więcej ich złapiesz, tym więcej masz doświadczenia. Są tam inne mechaniki, aczkolwiek to jest też w głównym nurcie Pokemonów. Nie? No, ok. Ich linię wydawniczą. I z tego no. też były pokadziałki robione. nie? Także tak to też nie jest ostatnia, ostatni sezon Mhm. Mm no i yy, działki, przynajmniej właśnie od tego, ty, jak mówiłem, Sun and Moona, wyglądają tak, że Archon rozmawia sobie z gośćmi, których tam zapraszam. Głównie a, to no był tak. Adzior. Hmm, jeśli ktoś czytał CD Action parę lat temu, to, to mógł. Albo przeglądał stronę internetową też parę mm -hmm. lat temu, to, to mógł się na niego natknąć, na jego teksty. I yy, też redaktor w yy, portalu ar, yy, Aron, Aron mm -hmm. Dorchenzo, i gadają sobie na takie różne, różne tematy. Także jeśli ktoś kojarzy podcast Roka i Bory, albo właśnie takie trochę pogaduchy w stylu tematów u... U... W lekkostroniczych, mm -hmm. no to to jest właśnie też podobna forma. Czyli teraz raz zaczną gadać sobie o piractwie, to raz zaczną gadać po prostu o tych zmianach w Pokémonach. Każdy... Jak w pudełku czekolady. Człowiek nie wie, na co natknie w danym odcinku, mm. a samo granie w Pokemon jest bardzo fajnym tłem, nie? Tak, ogólnie lubię te części, które są takimi jakby podcastami, ale coś jeszcze dzieje się w tle, w sensie, nie wiem, ludzie w coś grają, albo coś, nie wiem, z, um, konstruują. Tak, bo to jest o tyle fajne, że tak, nie ma, człowiek czas jest zajęty, a chce po prostu coś mieć w uszach, to może posłuchać, a potem tak. jak chce dokończyć odcinek, to nie ma tak, że kurde, nie mam, czym oczu zająć, Tak, tak. No to i zawsze można bardzo sobie bardzo luknąć panu. na chwilę, o, teraz mają, nie wiem... Łyżkę od koparki z Lego zrobiono. super. No, dokładnie. Także też polecam, także trzy polecajki do mnie po Pokémonowe, Pokémon Go. Warto dać drugą szansę, jeśli ktoś kiedyś próbował, ale się odbił od wtedy jeszcze prostych mechanik. Mhm. E zobaczyć sobie ramę Pokemonów, jeśli się znudziło już e normalne granie i <śmiech> działki w uszy i, i już człowiek zostaje kompletnym Pokemoniakiem. Tyle. Hmm. M, teraz Ty, tak, tak, Jak temat, o który jak jak już, Tak, tak, jak już jesteśmy przy e, starych rzeczach w nowych odsłonach, mhm. to od, e, już prawie miesiąca w kinach można obejrzeć nową pozycję e, DC. Mhm. Mam tutaj na myśli e, film Joker, czy też film Jajcarz. Jajce, co to jest? Pewnie, to tak. nie słyszałeś, nie? Nic mm. mi to nie mówi. Jest to y, jeden z naczelnych przeciwników Batmana, a przynajmniej jego y, takie origin story napisane od nowa i, i przedstawiające go w trochę innym wymiarze. Nie powiem, że świetle, ale wymiarze. wymiarze. Mm -hmm. Widziałeś Salem? Powiem, nie, że nie. Tam... wydaje mi się, że tylko ty widziałeś od nas, więc... Nie, Kamil e... chyba też widział. Nie widziałem, nie widziałem. Co, bo jak spoilery mienia straszne, ponieważ troszkę ja się już zniechęcił i zdążyłem do filmu. E, ja to zdążyłem to straszne, już dlaczego? obejrzeć sobie parę recenzji, więc też jakby nie straszne mi są spoilery. Nie jestem fanem e, ogólnie takich super superbohaterskich filmów. No i bardzo właśnie myślałem wcześniej, że to faktycznie będzie taki film w stylu, nie wiem, no nazwijmy to trochę kina niezależnego, tak właśnie bardziej historii postaci Ale od kogoś się ostatnio dowiedziałem, że to praktycznie też jest film superbohaterski, tylko po prostu trochę w innej konwencji Także nie wiem już sam Więc powiem tak, że yy, Film jest yy, bardziej niż filmem superbohaterskim jest bardziej takim dramatem psychologicznym. Przypomina trochę pierwsze filmy Scorsese, czyli Króla Komedii, albo taksówkarza. No, też słyszałem to właśnie porównanie dokładnie. Jest, porusza podobne motywy, nie? Czyli osoby, która w społeczeństwie jest bardzo, jest odrzucona w społeczeństwie, ma swoje własne problemy, z którymi sobie nie radzi, gdzie gdzieś nie zwróci o pomoc, dostaje E, zostaje wyśmiana, zostaje wyszydzona i, i po prostu pchnięta na krawędź swojego, nie wiem, swojej strefy komfortu, po prostu popełnia czyny zakazane. I, I oczywiście nic nie usprawiedliwia tego, co się dzieje. Możemy sympatyzować z głównym bohaterem w trakcie oglądania filmu, czyli y, Jokerem w roli, w tej roli świetny Jacqueline Phoenix, mhm. ale nie zmienia to faktu, że na pewno potępiamy to co robi, nie? Mhm. jest to bardzo, znaczy nie jest to może jakieś super arcydzieło, ale na pewno jest to film, który bardzo fajnie tłumaczy niektóre zjawiska które można odnieść i do współczesnych czasów i do początku lat 80. kiedy dzieje się akcja filmu mhm jakby z tych recenzji, które ja tam czytałem też oglądałem, też słuchałem mm, wynikało, że Joker jest całkiem fajnym filmem, tylko jakby dość niepotrzebne jest to, że jest faktycznie o Jokerze że to mógłby być ktokolwiek inny i jakby to, że jest o Jokerze nic mu nie daje nie, wiesz, to samo można powiedzieć o filmach yy, Nolana, o Batmanie yy, no tak, ale to... Jakby... Ale to od razu nie tłumaczy, że te filmy są złe. Hmm. Z so. drugiej strony tak jakby... Hmm. żeby filmy Nolana o Batmanie były... nie miały Batmana, to musiałbym mieć jakiś taki bardzo dużo założeń i jakiegoś jako głównego bohatera, kogoś, jakiegoś takiego, nie wiem, turbo bo antyterrorysta, albo coś takiego, nie? A tak. Wystarczyłby tam... najemnik opłacany przez korporację, bogatą korporację. No? Z... Zmian scenariuszu nie potrzeba by było robić tak dużo, żeby ten film się nie obronił bez Batmana. Mhm. Byłby Byłyby o Johnny Wick'u. <laughs> albo o Jamesonie Bornie. Na przykład. E a powiedz mi, Em, jakbym tak miał tylko jedną możliwość obejrzenia Jokera to polecałbyś pójść do kina czy poczekać i sobie obejrzeć? Polecałbym pójść do kina, jednak e, też cała ta jednak. otoczka e, muzyczno-dźwiękowa e, i duży ekran i to co się dzieje, co, co, co jesteś w stanie przeżywać na ekranie, dużym ekranie widząc e, takie drobne detale choćby w, mimi, w mimice głównego bohatera a... Jednak sprawiają, że film ogląda się dobrze na dużym ekranie. Mm -hmm. No dobra, no w sumie. My... To, to z powodu czuję się trochę przekonany do tego. Zobaczę, może w czwartek mi się uda. Hmm. Ja czuję się jakby dość nieprzekonany, <ścoughs> szczerze mówiąc. Spokojnie, będę, nie będę cię przekonywał na siłę, aczkolwiek. Nie, no jasne, jasne. Uważam, że ten film jest. Yy... Bardzo fajne i właściwie jedyne, co łączy go z całym DC, no to jest to, że akcja dzieje się w Gotham, że w pewnym momencie pojawia się Thomas Wayne mhm. i to, że pod koniec filmu główny bohater każe nazywać siebie Jokerem. No tak. Ten film nie jest w żaden sposób, w żaden inny sposób skorelowany mhm. z, z światem komiksów. Trochę jest taką, nie wiem, czy pamiętacie taki serial Gotham, mm -hmm, tak. który opowiadał o historii młodego Jamesa Gordona. No to e, jest tak, to, o, obejrzałem jeden odcinek i mi się nie podobał strasznie. Znaczy, po prostu tu masz podobne założenie, nie? W sensie masz, yy, masz ten świat. Masz to hmm. miasto, które jest wręcz legendarnym miastem, już bardzo nacechowanym, wiesz, jakimiś tropami popkulturowymi no, tak, i masz po jest. prostu jakiegoś bohatera, który w nim żyje i wiesz, że on skończy jako jeden z y, sztampowych bohaterów tego świata, ale nie wiesz, przez jaką drogę przejdzie, nie? To samo było hmm. w Gotham, to samo jest tutaj w Jokerze. Czaje, czaje. Okej. Okay. No, A pewnie jak Pan... będzie w jakiejś wersji bardziej studenckiej to sobie obejrzę, ale tak to nie jest Nie jest zbyt przedłużony ten film, bo tak też patrzę on trwa z, z dwie godziny, nie? Hmm, tak, aczkolwiek hmm, wydaje mi się, że każda minuta tego filmu jest dobrze wykorzystana każda scena, każde ujęcie ma jest idealnie wyważone no ja nie czułem znużenia oglądając ten film Tyle mogę powiedzieć, no nie będę mówił za innych, nie? Wiadomo, na pewno, na pewno nie rozumiem całego zamieszania wokół tego filmu mówiącego o tym, że tam, nie wiem, ludzie z Akademii Filmowej nie chcą go na Oscary, bo, bo jest zbyt brutalny, bo ludzie wychodzili z, z seansu i tak dalej. Wydaje mi się, że te opinie są trochę zbyt przejaskrawione. Mhm. Ponieważ ten film nie jest brutalny, ten film nie jest um, jakiś bardzo morderczy, krwawy i tak dalej. Po prostu um, jest takim um, podrasowanym taksówkarzem, podrasowanym rekwiem dla snu. Wiesz, takim filmem, w którym bohater bardzo się, bardzo musisz, o, musisz się wczuć w psychologię bohatera, nie? Co może trochę, co może trochę po, po seansie męczyć. W sensie, ja czułem się na przykład taki y, zmęczony, taki wciśnięty, wyciśnięty z, z jakichś tam powierzchownych myśli. Nie? Tak głęboko zamyślił mnie ten film. Mhm. Żeby też się na to nastawić, że to jednak jest film bardziej ciężki niż bardziej lekki, nie? Mm -hmm. Tak sobie próbuję przypomnieć, ostatnio w kinie byłem na Ghost in the Shell, więc będę miał duży, dosyć duży dyson. O, miałem to obejrzeć. Nie warto. Tak, nie ale warto. nie rozumiesz, ja lubię słabe filmy. To jest, to jest bardzo dobry, słaby film. O, to mój ulubiony w ogóle. takie, wyłączasz mózg, patrzysz na te fiolety i cienie. I myślę, mm -hmm. Jestem w domu. No anyway, no to hmm. jak już jestem, był... Jestem taki... w domu, a duch jest no. w mojej skupie, nie? Tak, tak. Jak już był taki poważny fragment, to teraz ja powiem o takim mniej poważnym. Czy znacie taki kanał na YouTubie, który nazywa się Internet Historian? Nie. nie. To jest gość, który robi... Montaże plus podkłada swój głos opowiadający historię na temat różnych memicznych rzeczy, które zdarzyły się gdzieś na świecie. Na przykład jeden z jego ostatnich filmów nazywa się The Fall of Fallout 76, gdzie gość przez 25 minut montuje sobie jakieś śmieszne memesy, które sobie lecą na ekranie i opowiada historię tego, jak Bethesda zupełnie zniszczyła zniszczyła od momentu zapowiedzi aż do momentu premiery, czy jakieś pół roku temu, w sensie momentu premiery tego filmu, czy jakieś pół roku temu całą wszystko, co jest związane z Falloutem 76. Robi to w sposób taki bardzo dowcipny, ma bardzo przyjemny głos i ogólnie hmm, najlepiej jest po prostu obejrzeć jeden, jaki, jeden jakiś jego film i wtedy jakby zrozumiecie to, jak on prowadzi te swoje filmy. Uważam, że jest absolutnie turboświetny w tym, co opowiada. Mówi też o takich mniej znanych rzeczach u nas, na przykład, nie wiem, prawdopodobnie kojarzycie Dashcon, czyli taką rzecz, która zdarzyła się w Ameryce, kiedy jacyś ludzie, ludzie z Tumblera chcieli zrobić konwent na 5000 osób, czy coś takiego, czyli taki dość duży ale mówi też o takich mniej znanych rzeczach jak na przykład ja w ogóle nie, nie miałem świadomości, że było coś takiego że było, była taka akcja, która się nazywała He Will Not Divide Us, gdzie Shia LaBeouf ten z tego znanego mema Just Do It mm -hmm. robił jak to się nazywa, taką akcję przeciwko głosowaniu na Trumpa i jak ludzie z internetu próbowali mu ją zniszczyć. Tak absolutnie. W stylu... No... W stylu różnych, Tak, w stylu internetu. Bardzo w stylu internetu. E, ogólnie wrzucę po prostu link do jego kanału i ob polecam obejrzeć sobie przynajmniej jeden filmik, żeby zapoznać się po prostu z tym, co on przedstawia. Uważam, że gość jest bezbłędny w tym, e, co mówi i mówi też takie dość... E, Często ma taki dość dobry insight w rzeczy, to znaczy jakby odrobił swoją pracę domową, ma detale dotyczące rzeczy. Jeśli coś jest w obiegowej opinii jakieś, a to nie jest prawda, to ono też o tym mówi. Ogólnie bardzo, bardzo polecam. Jeśli będziecie mieli chwilę, to przynajmniej jeden filmik sobie obczaić i no po prostu dobry, śmieszny, a też w sumie dość ciekawy content e, na YouTubie. Oki. Okay. I tak właśnie jak wspominałem, e, właśnie The Fall of Fallout 76 jest bardzo dobry. E, na przykład e, Curse of the Olympic Flame, czyli e, opowiada, jak przez lata zmieniało się to, jak transportowali ten ogień e, przez cały świat aż do miejsca, gdzie w danym roku jest olimpiada, jak bardzo to nie wychodziło często albo coś było zepsute albo na przykład e, e, historia o tym, jak ludzie spoilowali szóstą i siódmą część Harry'ego Pottera w internecie i na premierach książki. Ja chyba, ja chyba widzę, <śmiech> który filmik wejrzałem sobie pierwszym tam do obejrzenia i to będzie chyba historia Leroy Jenkinsa. A, to też jest bardzo spoko. Jak, jak pamiętacie, miałem wcześniej złe pojęcie o Leroy Jenkinsie. Tak. <śmiech> No, yy, Ogólnie kanał jest naprawdę świetny I polecam sobie po prostu Co mi się sprawdzić. też podoba w tym kanale, że tak powiem Bez żadnej wiedzy, że, że mm -hmm. to jest jeden z tych ludzi, którzy spamują filmikami Tak, tak, on raczej stawia na to Żeby zrobić taki Okej okay filmik, co jakiś czas A nie raz na tydzień Bo to byłaby przesada yy, I chyba ma też dość duże sito Jeśli chodzi o yy, yy, Rzeczy na temat, których Chce się wypowiadać, bo Um, nie, nie mówi o takich 100% topowych rzeczach w danym momencie, żeby tylko nabić sobie jak najwięcej wyświetleń, mhm. tylko bierze je tak już po jakimś czasie, jak trochę okrzepną i będzie więcej takich chłodnych informacji na ich temat. Mhm. Spoczko. No. E, czy to było już wszystko? Tak? To chyba wszystko na dzisiaj. No. Chyba tak. No, no to dziękujemy serdecznie za słuchanie. I to był dziesiąty odcinek Trzech Muszkieterów. Zapraszamy ponownie. Prawdopodobnie dla, dla Was. Miesiąc. Mateusz Siewiński z Katowic. Kamil Demczyszyn z Bylawy. I Oskar Machnowski z Warszawy. Jo. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. не то.